To są informacje Polskiego Radia 24. Co z miliardami euro z programu SAFE? Pierwszy przelew z Brukseli coraz bliżej padła możliwa data. Kto lub co stoi za decyzją Sławomira Cenckiewicza, oficjalne powody rezygnacji szefa BBN-u podważa ekspert do spraw wizerunku. Powiemy też o błyskawicznym procesie. Po wypadku pod Warszawą wyrok zapadł po dwóch dniach. Minęła trzynasta, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Negocjacje zakończone, treść umowy przekazana, pieniądze tuż, tuż. Po majówce Polska podpisze umowę na miliardy euro z programu pożyczkowego SAFE. O takim terminie mówi pełnomocniczka rządu do spraw programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Wiadomo też, kiedy do Polski trafią pierwsze fundusze. Nie dni, a godziny po podpisaniu umowy, to będzie ten moment, kiedy na polskie konto trafi zaliczka, czyli pierwsza część mechanizmu SAFE, 15% całej kwoty, czyli w naszym przypadku to jest prawie 20 miliardów złotych. Także przed nami teraz kilka dni intensywnej pracy, takiej bardzo technicznej, przygotowującej nas do podpisania umowy, ale cieszę się, że w tym całym procesie znów jesteśmy krok dalej i coraz bliżej tego momentu podpisania. Safe to unijny program korzystnych, nisko oprocentowanych pożyczek. W ramach tego mechanizmu na projekty obronnościowe Polska otrzyma łącznie niemal 44 miliardy euro. Wina Tuska czy wewnętrzne rozgrywki w kancelarii prezydenta? Wciąż niejasne są powody rezygnacji Sławomira Cęckiewicza z kierowania Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. On sam w wydanym komunikacie pisze o bezprawnych działaniach rządu, który nie respektuje wyroków sądów. Cęckiewicz przypomina, że wygrał w sądzie sprawę od dostęp do informacji niejawnych, to nie trzyma się kupy, słyszymy od eksperta do spraw wizerunku doktora Mirosława Oczkosia cały czas jest mowa, że są same zwycięstwa. Zwyciężył PiS na Węgrzech, bo na Węgrzech przegrał Tusk, to jest taka narracja, a teraz Sęckiewicz rzuca papierami, mówiąc kolokwialnie w bbn bo wygrał z Tuskiem. No, można się poruszać w końcach absurdu, ile się da, no ale próbujmy łapać jakąś logikę w tym wszystkim. Myślę, że to był jeden z powodów, który mógł powiedzieć, dobra, to teraz to zrobimy, ale jest jeszcze parę innych powodów, w związku z tym, który przeważył, nigdy nie wiadomo. Wykończyli go, wiem kto, ale nie powiem, tak rezygnacja Cęckiewicza skomentował premier Donald Tusk. Obowiązki szefa BBN-u tymczasowo przejął dotychczasowy zastępca Cenckiewicza, generał Andrzej Kowalski. Przybywa poszkodowanych w aferze Zonda Krypto. Klienci giełdy kryptowalut nie mogą zalogować się na swoje konta i wypłacać pieniędzy. A to może być dopiero początek ich problemów, mówi Rafał Pikuła z magazynu Spidersweb. Ci ludzie, którzy raz stracili, mogą stracić jeszcze raz. Dużo się mówi teraz o tym recovery scam, czyli oszustwach osób już oszukanych. Czyli ktoś, kto stracił swoje pieniądze, które zainwestował na giełdzie, próbuje odzyskać nawet jakiś procent tych funduszy. Do tych osób, które pisały o swoich problemach, zgłaszają się tacy oszuści. Ba, oni nawet tworzą wirtualnych ekspertów, tworzą swoje portfolia, swoje strony internetowe, na których przedstawiają rzekomych klientów, którym już pomogli. W sprawie zondy postępowanie prowadzi katowicka prokuratura. Tylko w tym tygodniu zgłosiło się do niej ponad tysiąc oszukanych osób. Według informacji onetu prezes firmy przebywa w Izraelu i ma obywatelstwo tego kraju, a to może utrudnić ewentualną ekstradycję. Ekspresowy wyrok po groźnym wypadku. Dwa lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat. To kara dla kierowcy ciężarówki z Litwy. Dwa dni temu na trasie S8 pojazd uderzył w bariery. Trasa przez wiele godzin była całkowicie zablokowana. Okazało się, że kierowca był kompletnie pijany, wydmuchał 3 promile. Policja wystąpiła do sądu o proces w trybie przyspieszonym. Poza wyrokiem w zawieszeniu kierowca musi zapłacić grzywne. To 15 tysięcy złotych. Koniec lekcji, początek ostatnich powtórek przed egzaminem dojrzałości. Tegoroczni maturzyści oficjalnie zakończyli rok szkolny, a rozmawiała z nimi Martyna Szymczakowska. Ostatni dzień w roli uczniów to wyjątkowe przeżycie i cały wachlarz emocji. Zostawiamy tą szkołę, stawiamy tych ludzi. No tak, właśnie tak trudno w to uwierzyć, chyba najbardziej. Mieszane uczucia. Z jednej strony taka nostalgia, ale z drugiej, nowy początek. Trochę jestem, wiem, zaskoczony, że to aż tak szybko minęło. A jak przekonuje wicedyrektorka 9 Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, Lucyna Michałka Kempisty. To szczególny dzień dla całej społeczności szkolnej. Jest dużo wzruszeń, ponieważ mimo tego, że jest naszych dzieci tyle, większość z nich znamy personalnie, bardzo osobiście. Abiturienci wrócą do szkół po majówce. 4 maja rozpoczynają się matury, do których przystąpi 320 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Oczywiście za maturzystów będziemy trzymać kciuki.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 Nie narzekamy dziś na brak przejaśnień. Piątek jest dość pogodny i na ogół suchy. Jeśli popada, to słabo i tylko gdzie niegdzie. Na razie na pogodowych mapach brak deszczowych chmur, a na termometrach przeważnie od 14 do 17 stopni. Cieplej jest na Kujawach 19. Klima. W niemal całym kraju jakość powietrza jest dobra, a w okolicach Kielc i na Pomorzu bardzo dobra. Jedynie w wielkopolskim Pleszewie i podwarszawskim Żyrardowie czujniki wskazują na umiarkowane powietrze. Ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca, pochodzi 70% energii elektrycznej w sieci. Do 16 zaleca się używanie urządzeń elektrycznych, tak by wykorzystać nadmiar energii. Klimat Reklama. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy marki Rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I wszystkie produkty finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji. Lidl. To się opłaca.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 Wow, Pani Burnyka, a ile pan wyciska? Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo. Ha, I nie ma lipy. Hej, to był mój tekst. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład Smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert. No i nie ma lipy, no.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 Dzień w Polskim Radiu 24. Jest piątek, 24 dzień kwietnia. Minęła godzina 13:08. Zaczynamy wczesnopopołudniowy program w Polskim Radiu 24. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu. Stan dnia. I na początek pytanie. To polityczna decyzja czy krok w kierunku oczyszczenia pola w dyskusji o przeszłości? Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że odtajni aneks tajnego raportu z likwidacji WSI. Dokument powstał w 2007 roku. Jego głównym autorem było, był Antoni Macierewicz, który wtedy kierował kontrwywiadem wojskowym. Sylwia Białek, nasza reporterka, zbiera informacje w tej sprawie. Witaj Sylwio, cień Dzień dobry. Dlaczego ten raport przez lata pozostawał tajny i czy dziś wszyscy popierają jego odtajnienie? Na opinie są różne. Aneks został teraz zanonimizowany i dostosowany do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Dla jednych będzie to usprawiedliwienie, że wielkich tajemnic przecież się nie zdradzi, a dla innych argument, że będzie dochodziło do nadużyć, do insynuacji, do interpretacji. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz uważa, że to niezbędny krok do tego, by wyczyścić dyskusję o przeszłości. Celem nie jest eskalowanie sporów, ani wykorzystywanie tego aneksu, do bieżącej walki politycznej. Innego zdania jest były prezydent. Bronisław Komorowski podkreślał, że to dokument niewiarygodny i szkodliwy. Bronisław Komorowski przypomniał, że zastrzeżenia do treści tam zawartych miało Lech Kaczyński, który przecież tego dokumentu nie ujawnił. Nie ujawnił Bronisław Komorowski i nie ujawnił później Andrzej Duda. A jakie intencje ma Karol Nawrocki? O tym mówił Bronisław Komorowski prezydent wraca do spiskowej teorii dziejów w postaci próby pokazania wpływu tajnych służb na rzeczywistość w Polsce po przełomie ustrojowym właśnie poprzez publikowanie tego raportu Macierewicza. Raport jest tak samo niewiarygodny jak sam Antoni Macierewicz w którego otoczeniu można wskazać na cały szereg ludzi związanych z z komunistycznymi służbami. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak podkreśla, że tak naprawdę po tylu, po dwudziestu już latach dokument nie budzi już żadnych emocji. Wszystko się zmieniło w polskiej polityce. Nie sądzę, żeby w jakikolwiek tutaj...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 Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski uważa jednak, że publikacja aneksu do raportu będzie szkodliwa dla bezpieczeństwa państwa. Przypomniał, co na ten temat mówił ówczesny prezydent Lech Kaczyński oraz wojskowi, którzy mieli okazję poznać treść dokumentu. Mówili, że w tym raporcie są informacje, które pokazują kuchnię polskich służb, podkreślił Krzysztof Kwiatkowski. Sposoby prowadzenia naboru agentury, która ma chronić polskie interesy, czy szkolenia kandydatów na agentów. Ogłoszenie tego raportu uderzy w najbardziej żywotne interesy i bezpieczeństwo państwa polskiego. Dlatego pełną odpowiedzialność, jeżeli ten raport zostanie ogłoszony i okazałoby się, że rzeczywiście ujawnia rzeczy, które dla bezpieczeństwa Polski i Polaków nie powinny być ujawnione, będzie ponosił prezydent Nawrocki. Prezydent Karol Nawrocki podjął już oficjalne kroki w celu odtajnienia aneksu do raportu. Przekazał dokument marszałkom Sejmu i Senatu do zaopiniowania. Marszałkowie mają 30 dni na podjęcie decyzji, ale co ważne i co wczoraj wybrzmiało, Karol Nawrocki na te opinie czekać i tak nie zamierza, bo po pierwsze nie są one dla niego wiążące, a poza tym jak wczoraj usłyszeliśmy w czasie, usłyszeliśmy w czasie konferencji prasowej, prezydent podejmie decyzję nawet jeśli te opinie nie zostaną do kancelarii prezydenta wysłane. To zatem taki proceduralny krok, który i tak niewiele już zmieni. Sylwia Białek z informacjami na temat zapowiadanego odtajnienia aneksu tajnego raportu z likwidacji WSI. Sylwio, bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Którego udzieli nam pan Michał Wrublewski z Wirtualnej Polski. Dzień dobry panie redaktorze. Czy na przykładem, czy. Kiedy myśli Pan o tym, geście, o tej decyzji prezydenta, to bardziej to jest przecięcie węzła gordyjskiego czy otwarcie puszki Pandory? W sprawie Słabomira Cęskiewicza to była bardziej decyzja samego Cęskiewicza, aniżeli prezydenta Karola Nawrockiego. Karol Nawrocki przyjaźni się wręcz ze Sławomirem Cęskiewicza i to od lat. Wolałby, żeby były już szef BBN, cały czas tym szefem BBN pozostał. No, ale niestety no, wszelkie proceduralne problemy wynikające z tego, że mm, rząd uznał, że Sławomir Cęckiewicz nie ma dostępu do informacji niejawnych. To spowodowało to, że był pewien paraliż decyzyjny w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, no którego taką ofiarą, ale też problemem jednocześnie był właśnie Sławomir Cęckiewicz. No i choć Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że służba kontrwywiadu wojskowego popełniła błędy proceduralne przy odbieraniu szefowi BBN certyfikatu, no to w praktyce Cęckiewicz pozostawał nadal odcięty od dokumentacji klauzulowanej decyzją rządu rzecz jasna, no i dla instytucji, jest BBN, której przecież jest istotą y, operowanie na, na informacjach niejawnych, no to oznaczało bałagan i chaos decyzyjny. I to przyznawali nawet pracownicy e, BBN-u, dla których trudno było zniesienie dużej tej e, sytuacji. No, pełnienie tej funkcji przez Sławomira Cęckiewicza w praktyce przez kolejne miesiące i lata byłoby de facto niemożliwe. A jaki to ma związek z tą decyzją prezydenta o odtajnieniu aneksu do raportu z likwidacji WSI? Karol Nawrocki zapowiadał już na początku swojej prezydentury, że on to zrobi. Taki też był cel Sławomira Sęckiewicza, żeby doprowadzić do, do tej sytuacji właśnie, do, do odtajnienia aneksu utajnionego od lat. Byli prezydenci, nie zdecydowali się tego zrobić. Karol Nawrocki zdecydował się to zrobić właśnie pod namową Sławomira Sęckiewicza. I dzisiaj ten fakt, czyli proces odtajniania aneksu w sprawie WSI, jest ubierany, opakowywany w sukces Sławomira Cęckiewicza, po którym on mógł z czystym sumieniem, w takiej glorii zwycięzcy, właśnie odejść z tego stanowiska. To znaczy, Sławomir Cęckiewicz wysłał taki przekaz, że doprowadziłem do decyzji o odtajnieniu aneksu, zatem moja misja jest zakończona i wobec tego, że rząd nie chce uznać, iż mogę mieć i powinienem mieć, tak twierdzi Cęckiewicz, dostęp do informacji niejawnych, ja tę misję podniesioną głową na tarczy kończę. Więc tutaj była ta spójność między komunikatem Sędzkiewicza, między komunikatem rzecznika prezydenta i Biura Bezpieczeństwa Narodowego Rafała Leśkiewicza. To była starannie planowana akcja, choć oczywiście wszyscy terminem, konkretnym terminem złożenia dymisji, złożenia rezygnacji Słowomira Sędzkiewicza byliśmy zaskoczeni. Natomiast jeśli mm -hmm. wgłębić się Właśnie w rozmowy, w relacje współpracowników Sławomira Cenckiewicza, w relacje rozmówców z Pałacu Prezydenckiego, no to już to zaskoczenie jest mniejsze, dlatego że ta sytuacja pęczniała relacje między Sławomirem Cenckiewiczem a prezydenckimi ministrami. Mimo tego, co zapewniają publiczne, publicznie, również nie była... E, najlepsza. Na pewno ja słyszał ja... pan wypowiedź tak? premiera Donalda Tuska dzisiaj na Cyprze, który podsumowuje tak tę sprawę związaną i zakończoną dymisją Sławomira Cęskiewicza, Cytuję, wykończyli go, to rozgrywka wewnątrz Pałacu Prezydenckiego, tak mówił premier Donald Tusk. Posłuchajmy przez chwilę premiera. Pan Cęskiewicz, cokolwiek by o nim nie mówić, jest człowiekiem dość szczerym i wykłada z reguły kawa na ławę, to co myśli. To jest jego niewątpliwie zaleta, ale też to zawsze wiąże się z ryzykiem. No więc go wykończyli. Ja chyba nawet domyślam się kto, ale nie powiem. Pan to ma rozrywka między pałacami, czy wewnątrz pałacu? wewnątrz pałacu. Pan się domyśla, idąc tropem myślenia premiera i cytując jego słowa, kto mógł wykończyć w tym urzędowym sensie słowo Cenckiewicza w Pałacu Prezydenckim i w Bebenie? Ta metoda, wiem, ale nie powiem, jest często używana przez polityków, zwłaszcza czołowych, jak Jarosław Kaczyński czy Donald Tusk, jak się okazuje. Nie wiem, czy słowo wykończyć to jest słowo adekwatne. Myślę, że słowo widzę akurat jest osobowością, którą wykończyć trudno. Po prostu uznał, że nie mieści się w, tej, w tym kalejdoskopie Pisowskim w Pałacu Prezydenckim, bo Sławomir jako jeden z nielicznych z tej szpicy Kancelarii Prezydenta do Prawa i Sprawiedliwości nie należał, chociaż bywał bardziej radykalny od polityków PiS w niektórych kwestiach. To on przecież był pomysłodawcą powołania Komisji Weryfikacyjnej tak zwanej do spraw badania wpływu Rosji, której polityczną ofiarą miał się stać Donald Tusk. Wielu polityków PISO było tej komisji mm, przeciwnych, e, z Mateuszem Morawieckim na czele, choćby, który uważał, że e, próba uderzenia w Donalda Tuska przed wyborami w 2023 roku w taki właśnie sposób może być politycznym błędem, który jedynie zmotywuje przeciwników prawej i Sprawiedliwości i pewnie po części miał rację. Natomiast ministrowie Marcin Przydacz, Zbigniew Bogucki, Paweł Szefernaker, Adam Andruszkiewicz to są ministrowie przy całym szacunku do nich, też w sensie takim, że są sprawni w swojej robocie po prostu. No to jednak oni są z nadania partyjnego, z nadania Prawa i Sprawiedliwości. Sławomir Stenckiewicz, mimo że miał bardzo, ktoś powie, radykalne, ktoś powie, prawicowe, mocno konserwatywne poglądy, to jednak w wielu kwestiach od tego pisowskiego przekazu odstępował. I widać że to też było w, w tych ostatnich decyzjach, czy ich braku ze strony pałacu prezydenckiego. Była burza, jak Państwo pewnie pamiętacie, wokół Rady. E, e, nowych mediów pałacu mm -hmm. prezydenckim. Tam pojawił się taki kontrowersyjny youtuber, który ze względów koniunkturalnych nomen, nomen dla pieniędzy promował często <coughs>, narrację rosyjską i Sławomir Senckiewicz odciął się od niego publicznie w jednej ze stacji telewizyjnych. Krytykował również to bratanie się polskiej prawicy z Wiktorem Orbanem. Uważał, że to błąd, że Karol Nawrocki Mimo że nie powiedział tego głośno, ale ja wiem, że tak było. Że spotkał się z Orbanem tuż przed wyborami na Węgrze, gdy już było wiadomo, że Orban te wybory przegra. Uważał, że to błąd, że, że, że polska prawica tak inwestuje w relacje z kimś, kto, kto od lat prowadzi politykę proputinowską, prorosyjską. Więc Subumir Cękniewicz mówił innym językiem niż ministrowie prezydenccy i to pewnie złożyło się na to, że, że odchodzi. Ale nie jest tak, że ktoś go wykończył. Po prostu Ceskowicz Sław... no nie mieścił się to w tej... To pozwolić teraz, panie redaktorze, zadać pytanie o przyszłość polityczną. Mira Cęckiewicza, Czy znajdzie swoje miejsce przy Nowogrodzkiej w Prawie i Sprawiedliwości? Być może przy Mateuszu Morawieckim? Jak to się może ułożyć być może przy Antonim Macierewiczu, który jest autorem tego raportu, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę? Czy znajdziemy słowo słowomira Cęckiewicza niebawem właśnie gdzieś w orbicie Nowogrodzkiej? Pytam o to także wobec tych informacji o podziale, ale także o pojednaniu przez podział o tych spotkaniach i napięciu na linii Kaczyński-Morawiecki. No i też jeszcze jeden wątek, wiem, że jest ich zbyt wiele, ale czas naszej rozmowy się już powoli kończy. Udział Adama Bielana w całej tej układance, bo wiem, że pan z nim rozmawiał. Tak, tak. Um, no to jest bardzo ciekawe pytanie, bo Słowomir Sędzkiewicz faktycznie poinformował, że będzie teraz w drużynie kampanijnej Przemysława Czarnka, co jest o tyle dziwne, że przed chwilą dosłownie był szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a więc bardzo ważnym urzędnikiem państwowym, bynajmniej nie odpowiadającym za taką czystą partyjną politykę. A teraz płynnie Słowomir Sędzkiewicz, mimo że pozostanie współpracownikiem pałacu prezydenckiego, pozosta pozostanie na czele Rady Doradczej do Spraw Bezpieczeństwa, no to jednak będzie angażował się, z tego co wiemy, już oficjalnie w kampanii Przemysława Czarnka. Ja nie uważam, że to jest do końca zdrowie ale to już jest kłopot Sławomira i Przemysława Czarnka. Zobaczymy, czy pan profesor Cenckiewicz przysłuży się kampanii Przemysława Czarnka. Właśnie z tego, co słyszę, to w niedzielę już panowie mogą razem wystąpić na takim wiecu wyborczym, czy nieoficjalnym wiecu, bo kampanii jeszcze nie ma w Piotrkowie Trybunalskim. Sławomir Cenckiewicz raczej kibicuje bardziej w tej, w tej grze frakcyjnej w sprawie Sprawiedliwości w frakcji Przemysława Czarnka aniżeli Mateusza Mrawieckiego. Natomiast co do tego zaangażowania się w politykę nowogrodzkiej, to też jest ciekawa kwestia, bo faktycznie Jarosław Kaczyński z tego, co słyszałem, no nabrał m, takiego dużo większego szacunku czy uznania dla, dla takiej politycznych zdolności Sławomira Cenzkiewicza w ostatnim czasie. Natomiast no, też nie do końca wszyscy politycy związani z Nowogorską do końca Sławomirowi Cenzkiewiczowi e, ufają. On też ma swoje... E, swoje zapędy publicystyczne, przecież wydawał z, z pracownikami Telewizji Republika książki, które uderzały w Donalda Tuska, że nie chcę wnikać w szczegóły, ale on ma takie bardziej zapędy czasami publicystyczne niż polityczne, a to w polityce czasami przeszkadza. No właśnie ta co, e, niezależność w myśleniu Sławomira Cenckiewicza, co również mówią nieoficjalnie politycy Prawa i Sprawiedliwości, budzi szacunek, ale w polityce ona może przeszkadzać. Więc sam jestem ciekawy, jak Sławomir Cenckiewicz się w tej układance politycznej e, odnajdzie. No i cóż, jak to wpłynie na kampanię, no Sławomir też może zniechęcać część wyborców na przykład, więc pytanie jaką rolę on faktycznie odegra w tym sztabie mm. i w drużynie Przemysława Czarnka. Panie redaktorze, Adam Bielan i jego udział w tym, co teraz dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości jest to rzeczywiście niezwykle interesujące. Adam Bielan wyrasta albo wzmacnia swoją pozycję w pis jako człowieka od zadań specjalnych albo tak, od dań jest... specjalnych. Tak jest, pisaliśmy o tym w wirtualnej Polsce. Ja rozmawiałem z Adamem Bielanem o kulisach tej słynnej kolacji, głośnej kolacji u niego w mieszkaniu na warszawskim Mokotowie, gdzie no, pojednał de facto Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim, już mówiąc tak najbardziej skrótowo. Tak naprawdę doprowadził do tej rozmowy, zaproponował, żeby ta rozmowa o Stowarzyszeniu Rozwój Plus, któremu sprzeciwiał się Kaczyński, a m, które no, założył już Mateusz Morawiecki, co też ogłosił WP. To bardzo się nie spodobało części polityków Prawa i Sprawiedliwości. No i Adam Bielan doprowadził do tego, jako człowiek, który nie jest związany z żadną frakcją frak w pis a który ma duże zaufanie Kaczyńskiego, postanowił, że spróbuje. Pojednać obu panów i doprowadzić do tego porozumienia. No to się udało. Jarosław Kaczyński Stowarzyszenie Morawieckiego zaakceptował. Oczywiście to stowarzyszenie ma działać w pewnych ramach, czyli przy Prawie i Sprawiedliwości, pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości, w ramach Rady Eksperckiej Prawa i Sprawiedliwości, która jeszcze nie powstała. To może się wydawać skomplikowane, co ja Państwu teraz mówię, ale tak wygląda sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości. No i Adam Bielan zawsze cieszył się i będzie się cieszył zaufaniem Jarosława Kaczyńskiego, mimo że sam z tego pisu odchodził, co też jest bardzo ciekawe, ale pozostało staje w gronie tych w najwyższym gronie doradców prezesa również w sprawach zagranicznych, akurat przebywa w Waszyngtonie. Też Bielan znany jest z tego, że współorganizował, dogadywał na przykład wizytę Karola Nawrockiego i spotkanie z Donaldem Trumpem we wrześniu e, ubiegłego roku, więc no, do, Adam Bielan jest znanym politykiem, nie, nie nazwałbym go szarą eminencją, ale on bardzo lubi działać w cieniu i dopinać różne tego typu sytuacje, jak nawet pogodzenie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Jak trwałe jest to porozumienie, ten pakt o nieagresji między Jarosławem Kaczyńskim Mateuszem Morawieckim? I znów, to jest bardzo ciekawe pytanie, na które trudno znaleźć odpowiedź, ponieważ kiedy mieliśmy do czynienia i widzieliśmy wspólne oświadczenie Kaczyńskiego z Morawieckim, zdaje się we wtorek, ja byłem na Nowogrodzkiej wówczas, tak chciałem zadać pytanie obu panom, okazało się, że jest to tylko oświadczenie, ale było to takie wysłanie sygnału, że jest już zgoda, no to pół godziny później przeciwnicy w sprawie i Sprawiedliwości Mateusza Morawieckiego stwierdzili, wbrew temu, co powiedział Kaczyński, że stowarzyszenie Morawieckiego zostało zawieszone i to znów doprowadziło do eskalacji konfliktu w wpiszę, więc ja pani redaktor i państwu nie jestem w stanie dzisiaj powiedzieć e, na ile trwała jest ta zgoda. Może między Kaczyńskim a Morawieckim ta zgoda będzie trwała przez te kilka miesięcy, ale wszystko to, co dzieje się na tych niższych szczeblach, no to tutaj e, zgody i miłości na pewno nie będzie. Ten prawdziwy test pewnie nadejdzie do końca roku, bo z perspektywy takiej logiki kampanijnej, no to gdyby Mateusz Morawiecki rzeczywiście myślał o tym, żeby otwierać, zakładać swoją partię i budować ją na wybory w 2027 roku, no to pewnie jesień 2026 to jest ten czas, kiedy należałoby już podjąć nieodwołalne decyzje. Będziemy się temu oczywiście z wielką uwagą przyglądać. Mam nadzieję razem z naszym dzisiejszym gościem, pan Michał w UPL, był z nami. Panie redaktorze, bardzo dziękuję. Ja również, dziękuję, dobrego dnia. A teraz mamy dla Państwa wypowiedź. Ministra Sprawiedliwości i prokuratora generalnego Waldemar Żurek przedstawił pierwsze informacje dotyczące trwającego postępowania prokuratury dotyczącego giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Z danych, które prokuratorzy mi przedstawili od 2023 roku Mamy jeśli chodzi o poszkodowanych, kwoty wskazywane na miliard 180 milionów plus ponad 200 milionów kradzieży już kryptowalut. A te wcześniejsza kwota to są kwoty wyłudzeń właśnie przez platformy, które oferują takie niepewne inwestycje. Więc na dzisiaj te wnioski spływają. Mamy wyznaczony zespół prokuratorów. I oczywiście w tym postępowaniu będą badane różne wątki, czyli to, że są osoby, od których wyłudzono środki, to, że firma nie zabezpieczyła tych środków, ale także będziemy badać wątki, które pojawiły się w przestrzeni publicznej, czyli wsparcie przez Zonda polityków bądź fundacji, które w jakiś sposób są powiązane z politykami, bo chcielibyśmy ustalić, czy były to próby jakiegoś niedozwolonego lobbingu za to, że później politycy wspierają czy też blokują rozwiązania prawne, które miałyby zapobiec tego typu aferom. Więc to śledztwo ruszyło bardzo intensywnie. No i będziemy sprawdzać. Wiem, że prokuratorzy już wystąpili o zabezpieczenie dowodów, bo pojawiały się w przestrzeni publicznej takie informacje, że mogą być niszczone dowody. Ja mam informację, że te dowody są już zabezpieczane, ale jak Państwo wiecie, śledztwo na tym etapie jest niejawne i musimy pewne rzeczy po prostu na ten moment zachować dla siebie, nie ujawniać. Kiedy rozpoczniecie ewentualne rozmowy z Izraelem w sprawie ewentualnej ekstradycji Pana Krala? Oczywiście najpierw musimy mieć absolutną pewność, że Pan Kral przebywa w Izraelu. Jedno jest pewne, że ma na pewno izraelski paszport.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 Więc ci potencjalni przestępcy wiedzą o jakie kraje chodzi i zazwyczaj wcześniej przygotowują się do takich działań i to są bardzo trudne rozmowy dyplomatyczne, ale także decyzje procesowe. Więc ja mogę powiedzieć tyle, że czekam na decyzję zespołu prokuratorów. Ja nie chcę sterować śledztwami. Prokuratorzy mają tutaj autonomię, ale to... Jeżeli przesądzą, że są podstawy do stawiania zarzutów, czy też zachodzi konieczność przesłuchania, no to mamy różne rodzaje możliwych działań. Czasem to są czynności procesowe prowadzone w kraju, gdzie taka osoba przebywa, ale wtedy, kiedy chcemy jej postawić zarzuty, to wtedy no, będziemy się starać, by uzyskać taką osobę w trybie ekstradycji. Ile to będzie trwało? Trudno mi powiedzieć. Na ten moment na pewno nie mamy takich decyzji. Ja chciałbym wiedzieć, czy rzeczywiście ta osoba już przebywa w tym miejscu, o którym nas informują media. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek i pierwsze informacje dotyczące trwającego postępowania prokuratury w sprawie giełdy, kryptowalut, zonda krypto. My do tego tematu jeszcze wrócimy w Polskim Radiu 24 po godzinie 15. Naszymi gośćmi będą Szymon Jadczak, dziennikarz, który zajmuje się i bada aferę zonda krypto i prawnik, mecenas Tymoteusz Paprocki. Postaramy się poradzić tym, którzy mogli stracić na inwestycji w kryptoaktywa. Co zrobi? jak się zachować, żeby mieć szansę, być może, na odzyskanie swoich pieniędzy. Ogłoszenie społeczne. Na mapie dostępności Fundacji Avalon znajdziesz dostępny gabinet i specjalistę urologa z doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnością. sprawnością. Dojdź na www.mapadostępności.pl Zbadaj się, nie odkładaj głoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 13.30, Łukasz Jakubowski zapraszam. Zonda Krypto pod dupą prokuratury. Śledczy wystąpili o zabezpieczenie dowodów. W postępowaniu zbadają różne wątki, zapowiada minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.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 Minister Żurek powiedział też, że nie ma potwierdzenia, czy prezes Zonda Krypto Przemysław Kral przebywa w Izraelu. Według Onetu szef giełdy kryptowalut ma przebywać właśnie w tym kraju, korzystając z izraelskiego obywatelstwa. Szef resortu sprawiedliwości zaznaczył, że Polska zrobi wszystko, by sprowadzić go do kraju. Polski rząd zaskarży umowę z krajami Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zapowiedział to w Krakowie wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Skarga ma trafić do TSUE 26 maja. Umowy z Mercosurem najbardziej obawiają się rolnicy, bo Europę może zalać tańsza żywność z krajów Ameryki Południowej. Paliwa nie brakuje, zapewniają polskie linie lotnicze LOT. Rzecznik spółki Krzysztof Moczulski zapewnia, że polski przewoźnik nie powtórzy scenariusza niemieckiego. Lufthansa zawiesiła 20 tysięcy połączeń krótkodystansowych, by zaoszczędzić paliwo na dłuższe połączenia. Lot na razie nie bierze pod uwagę takiej sytuacji, mówi Krzysztof Moczulski. Lot, jak i pewnie większa część przewoźników stosuje tzw. hedging, czyli zabezpieczenie cen paliwa i kupuje ten surowiec po określonych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 Jeszcze jedna sportowa informacja, lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy za dwa lata odbędą się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Taką decyzję podjęła Europejska Rada Atletyczna. Polska po raz pierwszy będzie gospodarzem imprezy tej rangi. Dzień w Polskim Radiu 24 jest godzina trzynasta trzydzieści trzy. Stan dnia. Z informacji Polskiego Radia 24 wiedzą Państwo, że przywódcy Unii Europejskiej zebrali się na Cyprze na nieformalnym szczycie, który ma zapoczątkować wewnętrzne prace nad ustanowieniem klauzuli wzajemnej pomocy. W trakcie rozmów pojawiają się także kluczowe kwestie globalne. Rosyjska inwazja na Ukrainę, konflikt na Bliskim Wschodzie, narastający kryzys energetyczny czy przyszłość długoterminowego budżetu Unii Europejskiej. Łączymy się z Beatą Płomecką, korespondentką Polskiego Radia, znawczyni polityki unijnej. Dzień dobry. Beato, jesteś na Cyprze dobry. Powiedz jak tak. przebiega ten nieformalny szczyt. Co już udało się ustalić? No przede wszystkim najpierw my, korespondenci brukselscy, zajęliśmy się sprawami polsko-unijnymi. I tak się rozpoczął ten drugi dzień unijnego szczytu, bo premier Donald Tusk spotkał się z nami, więc no nie mogło zabraknąć pytań o unijne pieniądze z funduszu dozbrajającego Sejf. Wczoraj Komisja Europejska przesłała finalny tekst umowy pożyczkowej. To przybliża Polskę do podpisania umowy. Ja kilka razy zadawałam premierowi dzisiaj pytanie, kiedy podpisanie umowy. Premier odpowiadał niebawem, Niebawem natomiast na, zapewniał, że nie ma ryzyka utraty przyznanej puli mimo opóźnień, bo ta umowa miała być podpisana w połowie marca, czyli ponad miesiąc temu. Wciąż nie jest. Szef rządu rozmawiał na ten temat wczoraj z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, a dzisiaj mówił tak. Wczoraj te słowa padły w sposób taki jednoznaczny. I Polska, i Komisja Europejska, i cała Europa, wszyscy są zainteresowani, aby Polska wydała maksimum pieniędzy z pochodzących z tej pożyczki. Znaczy nikt nie myśli tutaj, jak wykorzystać procedury przeciwko temu projektowi i Polska jest traktowana jako absolutnie najważniejszy element tego mechanizmu i wszyscy będą pracowali razem z nami, żeby móc skutecznie, szybko wydać wszystkie środki, jakie są do naszej dyspozycji. A z funduszu opiewającego na 150 miliardów euro, przypomnijmy, Polska ma otrzymać prawie 44 miliardy euro. Dlaczego podpisanie umowy jest takie ważne? Bo po podpisaniu już Polska może otrzymać zaliczkę, to jest 6,5 miliarda euro. No a poza tym czas nagli, no bo do końca maja Polska może zrealizować samodzielnie projekty dozbrajające w czasie negocjacji Polska przeforsowała, że może po prostu dokończyć te projekty, które już sama rozpoczęła i zaczęła ich finansowanie z unijnych pieniędzy, tak żeby pieniądze te unijne z Sejfu pozostały w polskich firmach i tylko do końca maja, bo już od czerwca żeby zrealizować jakiś projekt i miałby by on być sfinansowany z funduszu Sejf, no to muszą go realizować co najmniej dwa kraje. Więc to jeśli chodzi o polsko-unijne tematy. Przy okazji wykorzystaliśmy, że premier spotkał się z nami i zapytaliśmy go o dzisiejszy wywiad dla Financial Times. Tam premier ponaglał Europę, żeby się dozbrajała, żeby sama wzięła na siebie odpowiedzialność w obliczu coraz większego sceptycyzmu Stanów Zjednoczonych wobec sojuszu NATO. W tym wywiadzie premier powiedział, że za kilka miesięcy Rosja zdolna jest do ataku. Już pytany przez nas tych samych słów nie użył, no ale dopingował Europę, żeby się dozbrajała i tak komentował.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 Wszyscy znają artykuł 5 traktatu waszyngtońskiego, ten mówiący o kolektywnej obronie sojuszników w NATO. Jeśli jeden zostaje zaatakowany, to pozostali sojusznicy spieszą z pomocą. Natomiast pewnie nikt nie zna artykułu z unijnego traktatu 42,7. To jest artykuł, który wymusza działanie obronne, jeśli jedno z państw wspólnoty zostaje zaatakowane i właśnie NATO... Powoływał się premier, który mówił, że ten artykuł trzeba ożywić, to znaczy nie może być tylko na papierze, musi być to w praktyce. Zresztą tych samych słów używał prezydent Cypru Nikos Christodoulides na którego prośbę zresztą ta dyskusja o tym artykule unijnym, o klauzuli wzajemnej obronie została, dyskusja poruszona na tym unijnym szczycie. Trudno się dziwić, Cypr, Wyspa na Morzu Śródziemnym w sąsiedztwie Bliskiego Wschodu jest w Unii, ale nie ma w NATO Cypru, więc po prostu Cypr chce mieć przynajmniej unijne, europejskie gwarancje bezpieczeństwa. Beata Pomecka, bardzo dziękuję Beato za to podsumowanie tego, co już na Cyprze się dziękuję. wydarzyło. Do usłyszenia. A z nami połączony już pan Tomasz Zając, analityk do spraw Unii Europejskiej z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Nasi słuchacze mogą mieć...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 z budżetu Unii Europejskiej zakupu śmiertelnośnego sprzętu i żeby różnego rodzaju inicjatywy na poziomie europejskim, które właśnie ten sprzęt finansują,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 Oczywiście, tak. Natomiast już odpowiadając właśnie zupełnie poważnie, no to wydaje mi się, że Unia Europejska jako organizacja no poważna i taka, która jest autonomiczna, musi mieć swoje własne mechanizmy, na których musi polegać. I też nie ma moim zdaniem problemu w tym, że kilka mechanizmów jest jakby redundantnych, w sensie, że powtarzających się. Super, że mamy w takim razie artykuł 5 NATO i właśnie ten artykuł w traktatach unijnych, które nawet niektórzy argumentują, że jest silniejszy niż ten artykuł 5, z tego względu, że w traktacie jest zapisane, że zaatakowane państwo, jeżeli jedno z państw członkowskich Unii zostanie zaatakowane, to inne państwa mają zrobić wszystko co w ich mocy, żeby, żeby przyjść mu z pomocą. No, no natomiast co to znaczy? oczywiście, no właśnie, no i to jest właśnie to, co tutaj cypryjska prezydencja chciała zoperacjonalizować, chciała z, y, y, jakby y, doprowadzić do tego, żeby konkretnie napisać czy stworzyć taki jakiś dokument, który by mówił, co to właśnie znaczy, jakiego rodzaju, o jakim rodzaju odpowiedzi mówimy, jak by to miało wyglądać, kto by to koordynował dalej. To jest na pewno ciekawa idea i, i no z tego, co ja jednak wiem, to ona się pojawiła, jak na razie tylko gdzieś tam na marginesie jednak tych, tych obrad, bo tematów palących nie brakuje w tym momencie. Natomiast no na pewno jest ciekawe to, żeby, żeby właśnie tak ukonkretnić to, co to znaczy. Natomiast myślę, że nie ma się też co oszukiwać. Ważne jest stworzenie takiego jakiegoś dokumentu, który by to, który by to właśnie je, ujednoznaczniał, natomiast no, papier przyjmie wszystko, kluczowa jest wola polityczna i myślę, że to jest najważniejsze. Czy widzimy, czy jest wola polityczna na to, żeby w takiej sytuacji inne państwa, bo można zapisać sobie dowolną rzecz i później znaleźć jakiś, jak, jakąś wymówkę, jakiś pretekst, jakąś interpretację prawną, która wydaje się super naciągana, ale jakiś prawnik się pod tym podpisze i, i, i wtedy premier jakiegoś państwa będzie mówił, że on się nie czuje tym zobowiązany myślę, że kluczowa jest wola polityczna i, i nad tym musimy pracować. No i nad tym, żeby utrzymywać właśnie ten konsensus w Unii Europejskiej dotyczący takiej solidarności sojuszniczej i takiego szerszego widzenia tych wyzwań przed Unią Europejską. No my jako Polska, kraj frontowy, jakby czujemy to i jakby widzimy potrzebę tego, ale na pewno jest konieczność przekonywania państw dalszych, takich jak Hiszpania czy na przykład Francja do pewnego stopnia, żeby oni widzieli, że to jest też w ich interesie ta, ta Solidarność, że to się tylko tak wydaje, że, że, że oni w tym momencie będą jakby to robili pro bono, że to jest po prostu tak no, wspólny interes. to I nie jest tym, kwestia, tylko I o tym mówi premier Tusk w tym wywiadzie dla Financial Times, podważając i podając nieco w wątpliwość, lojalność Stanów Zjednoczonych wobec europejskich sojuszników w NATO? Tak, no mi się wydaje, że to jest taka próba, która już od dłuższego czasu ma miejsce. Jest zresztą nie tylko premier Tusk, ale też premier Francji, liderzy państw skandynawskich, no starają się uderzać w taki gong, mówiąc o tym, że sytuacja jest naprawdę poważna, jest niebezpieczna, że nie chcemy się znaleźć w podręcznikach historii, w tej części, gdzie jest napisane, co się działo przed wojną i że jest ten fragment, że nikt nic nie robił i taki uczeń myśli, przecież było widać, że to idzie w stronę konfliktu. I myślę, że temu służy to powtarzanie. Oczywiście można też y, jakby poddać krytyce to, tego rodzaju podejście, że to ciągłe powtarzanie o tej wojnie, w szczególności w takim krótkim horyzoncie czasowym, bo właśnie w, w Financial Times z tego, co, co czytałem, premier powiedział, że to może być perspektywa kilkumiesięczna. No, rozumiem intencję polegającą na tym, żeby tak jak mówię, obudzić tutaj mm, i społeczeństwa, i liderów. Natomiast no, to ciągłe powtarzanie o tym zagrożeniu w momencie, kiedy ono nie nadchodzi, może sprawić, że, y, no, że trochę spowszednieje tego rodzaju tego, tego rodzaju komunikat. Natomiast yy, tak jak mówię, no, ja rozumiem, że liderzy też, którzy mają dostęp do danych wywiadowczych, do których my nie mamy wiedzą na pewno więcej i czują potrzebę tego, żeby cały czas przypominać o tym, że, że, że to nie jest tak po prostu, że, że, że, że jest, jest żyjemy z powrotem w latach dziewięćdziesiątych czy początkowych dwutysięcznych i, i nie ma się czego obawiać. Potrzebujemy i pasów bezpieczeństwa, i poduszki powietrznej. Przygotowując się na to ewentualne zderzenie z ewentualną agresją ze wschodu, to a propos tego wątku i artykułu 5, i klauzuli, która znajduje się w traktatach unijnych. 42.7 pewnie jeszcze nie raz będziemy do tych tematów wracać. A teraz o tych sprawach poruszanych również na Cyprze, które pan ma pewnie na myśli, mówiąc o tym, że jest wiele innych kwestii, które tam zaprzątają uwagę liderów. Kryzys energetyczny jest na pewno taką sprawą i takim tematem szeroko omawianym. No bo to jest coś, co dotyka właściwie wszystkich Europejczyków za sprawą kryzysów Zatoce Perskiej i, i wojny Stanów Zjednoczonych Izraela z Iranem i gospodarczych konsekwencji. Podobno pół roku ma trwać rozminowanie cieśniny Ormusa. To oznaczałoby, że gospodarcze konsekwencje wojny dotykałyby nas no, w najkrócej w takiej najbardziej optymistycznej perspektywie, do końca tego roku? Jaki pomysł na to, żeby się z tymi skutkami wojny w Zatoce Perskiej, wojny na Bliskim Wschodzie uporać mają europejscy liderzy? I czy oby nie przyświeca im tam taka myśl, żeby może iść w ślady Stanów Zjednoczonych i odmrozić część sankcji nałożonych na rosyjskie węglowodory? Jeśli chodzi o tę ostatnią kwestię, to wydaje mi się, że tu chyba nie ma takiego ryzyka, z tego względu, że tak jak wspomniałem, ten taki nowy konsensus, który po 2022 roku się pojawił, myślę, że on nadal cały czas trwa i jest świadomość tego, że, że to byłaby bardzo krótkoterminowa polityka, mhm. że to jest tak naprawdę płacenie do, do skarbca Putinowi, przedłużanie wojny i, i tak naprawdę w dłuższej perspektywie narażanie się na jeszcze gorsze, na jeszcze gorsze konsekwencje, więc z tego bym się jakoś bardzo nie obawiał. No tak, jeżeli chodzi o, o działania, no to mamy tu ewidentnie taki miks działań na poziomie krajowym i europejskim. Mamy komisarza do spraw energii, wiele państw też jakby różnego rodzaju środki, no właśnie krajowe próbuje Próbuję przedsięwziąć. Ja nie jestem ekonomistą, więc tutaj nie czuję się do końca kompetentny, żeby się wypowiadać na temat ich skuteczności czy, czy pomysłów. Natomiast no, raczej podsumowałbym to właśnie tak jak mówiłem wcześniej, że mamy taki kolejny dobry przykład tego, jak Unia Europejska taką wartość dodaną pewną daje, że każdy kraj stara się sobie radzić we własny sposób za pomocą swoich narzędzi czy obniżenia podatku VAT, czy właśnie jakichś tam bonów energetycznych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, mamy też właśnie tą, ten poziom taki unijny, gdzie jest ten efekt skali, w którym mamy wszystkie 27 państw, które, które mają dużo większą siłę negocjacyjną um, i tym podobne. Więc myślę, że to jest też właśnie dobry przykład tego, jak Unia uzupełnia i właśnie do, daje tą wartość dodaną. Czyli wspólne zakupy na przykład gazu, żeby, no my, uzupełnić, na przykład, tak. żeby uzupełnić zapasy przed zimą. O niej jeszcze nie myślimy, no ale przecież ona w, prędzej czy później w końcu nadejdzie. Tak, no tak jak mówię, ja nie czuję się tu ekspertem, mm -hmm. więc nie, mo, mogę nie chcę powiedzieć jakieś głupoty. Natomiast no, wiem, że też Unia Europejska reguluje wysokość zapełnienia tych, tych magazynów, i zdaje się, że jednym z takich pomysłów było tymczasowe obniżenie tego poziomu po to, żeby właśnie za, jakby uzupełnić te braki, które są w tym momencie. No bo w momencie, kiedy jest właśnie problem w, w tym okresie zimowym, no to potrzebne są te, te magazyny właśnie, bo no, wtedy to jest kluczowe, żeby mieć żeby mieć energię, natomiast ze względu na wyjątkowe okoliczności teraz na przykład można by z tych magazynów właśnie skorzystać i później je szybko uzupełnić jednak do zimna, Natomiast mówię, nie, nie czuję się tu ekspertem, więc, więc mam nadzieję, że tutaj jakiś ekonomista mnie później w komentarzu nie, tak, nie będzie szkalował. To jeszcze jeden wątek. Z informacji o godzinie 13.30 wiedzą Państwo, że jest zapowiedź skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, skargi na umowę z krajami Mercosur, zapowiada to Władysław Kosiniak-Kamysz. Czy ta umowa, jej realizacja jest jeszcze do zatrzymania? No, w, w, wydaje mi się, że jest jak najbardziej i warto też przypomnieć, że było to zapytanie przez Parlament Europejski wystosowane. Posłowie przegłosowali. Komisja sobie wiele z tego nie zrobiła, Komisja Europejska. No tak, tylko chodzi o to, że my, bo tutaj warto moim zdaniem dwie rzeczy y, rozgraniczyć. Jedna jest taka, że to tymczasowe wejście w życie tej umowy handlowej, ono było jednak zgodne z, i z jej postanowieniami i z tego, co ja się rynkuje, tak z tym ogólnym porządkiem prawnym, unijnym. Dużo komentarzy czytałem na temat tego, jak to jest antydemokratyczne i rozumiem je o tyle, w sensie o tyle bym się z nim zgodził, że można argumentować, że to jest wbrew jakby duchowi, ale nie litery raczej prawa, w tym sensie, że Komisja Europejska miała prawo tymczasowo w Brycie wdrożyć te tę umowę nie, i do momentu, kiedy Cue nie orzeknie i nie zastopuje powie, że właśnie, nie wiem, niesłusznie zostały rozdzielone te umowy na dwie części albo zła podstawa prawna była, to do tego momentu to jest zgodne z prawem. Rozumiem y, jakby to, ten zarzut, że w momencie, kiedy jest duży taki opór polityczny, społeczny w Unii Europejskiej, to że tego rodzaju decyzje mogły, znaczy, że by, byłoby w takim no, dobrym smaku, bym powiedział, albo po prostu no, takie dużo w duchu demokratycznym jednak mieć silniejszą legitymację tej decyzji. To znaczy właśnie Parlament Europejski, żeby to przegłosował w całości albo mieć pewność prawną. Rozumiem to, natomiast także jednak rozumiem tę potrzeby Ursuli von der Leyen, która stara się dywersyfikować ekonomiczne, te łańcuchy dostaw i żebyśmy nie byli uzależnieni tak jak byliśmy w jakiejś mierze na przykład od w dostawie pewnego rodzaju produktów od Stanów Zjednoczonych, żeby pokazać, że mamy też alternatywy wśród tych łańcuchów dostaw i to, temu ma służyć właśnie umowa Mercosur, temu ma służyć umowa o wolnym handlu z, z Indiami podpisana. No i tak jak mówiłem, no rozumiem, że to nie jest wymówka na wszystko, no ale czasem mamy jednak dosyć niespokojne, tempo wydarzeń jest bardzo szybkie, więc jest potrzeba tego, żeby te, dostęp do tych alternatywnych łańcuchów dostaw mieć dosyć szybko. I rozumiem, że Ursula von der Leyen tym kierując się wdrożyła ją, wzięła na siebie to ryzyko właśnie tego, że, mm. że będzie opór, no i jakby była łatwo, że tak powiem, teraz tak. się gdzieś tam w i zobaczymy, czy nie będzie tak na przykład, że nastąpi jakiś kryzys i okaże się, że, że te, ta, ta, ta umowa handlowa z Mercosur okaże się korzystna i, i wtedy wyjdzie na przykład na, na korzyść Panie właśnie Tomaszu. pani przewodniczącej. Tempo mm. wydarzeń jest rzeczywiście błyskawiczne, a czas naszej rozmowy dobiegł. U końca. Pan Tomasz Zając, analityk do spraw Unii Europejskiej. I Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia. Dziękuję serdecznie widzenia. Reklama.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 Wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wabni witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki nie daj się złamać. Zdrowit.